XFY Audioblog nowych technologii. Na program zaprasza Creative. Realny dźwięk w wirtualnym świecie. Mając do wyboru komputer biurkowy i notebooka, coraz częściej decydujemy się na ten drugi. Na talgach Cebit 2007 zaprezentowano nową kartę dźwiękową dla komputerów przenośnych. Sunblaster x XFY Xtreme Audio. To taka zapowiedź karty dźwiękowej, która pojawi się w połowie roku. Można powiedzieć, że będzie to wydanie X-Fi dla notebooka. Karta o możliwościach porównywalnych do Extreme Audio zabudowana na karcie PC Express. PC Express to złącze stosowane już chyba we wszystkich nowych notebookach, także w połowie roku, podejrzewam, będą już tylko takie modele. I to właśnie dla tych notebooków została przygotowana wersja X-Fi. Powierzchnia na karcie PC Express jest tak mała, że nie da tam się zabudować pełnego procesora x 5 Udało się zamontować na tyle mocny procesor, który będzie w stanie tworzyć efekty CMSS 3D, dodawać krystalizację do dźwięku, jaki karta będzie tworzyć. Jeżeli chodzi o notebooki, będzie to ogromna różnica. Dźwięk z płyt głównych notebooków jest niewysokiej jakości. Ta karta będzie dawała użytkownikom naprawdę dużą różnicę w jakości dźwięku. To nie będzie podlegało w ogóle dyskusji. Myślę, że nie znajdzie się nikt, kto powie, że nie słyszy różnicy. Karta będzie zbudowana z dwóch modułów, samej karty oraz dołączanego modułu, w którym będzie się znajdowała reszta przetworników dla pozostałych kanałów, dla pełnego zestawu 7.1. Wydajność dzisiejszych notebooków jest niemalże porównywalna do komputerów stacjonarnych i coraz częściej notebooki są komputerami już takimi domowymi, zastępują desktopy. Też dzięki tej wydajności coraz częściej oglądamy filmy, coraz częściej gramy na tych notebookach, zatem taka karta doskonale wpasuje się w zapotrzebowania użytkowników. XFY Audio Blog Creative. Technologie wyprzedzające czas.